W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, wspomóż nasze siły, abyśmy w tym poznawaniu Twojego e, m, Słowa mogli rzeczywiście znaleźć Twoją wolę. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To, to może siądźmy. E, szanowni Państwo, Przypominam, co my robimy. Próbujemy zobaczyć objawienie Pana Boga z takim akcentem na monoteizm, tak? I jak sobie Państwo dobrze skonale przypominacie, zeszłomiesięczny, tak, bo chyba w zeszłym miesiącu było nasze spotkanie, zeszłomiesięczne spotkanie dotknęło bardzo ciekawych problemów. Tu wynikła taka bardzo ciekawa dyskusja, prawda, w zeszłym miesiącu, pokazująca, znaczy dotykająca tego, co, o co tak naprawdę tutaj chodzi. To znaczy chcę udowodnić tezę, czy pokazać może, bo udowodnić to może trochę za mocno powiedziane, pokazać tezę, że monoteizm jest odkryciem czy, czy wynikiem pracy proroków. Tak? I to jest jakby główna teza mojego tutaj wykładu i do tego nieuchronnie zmierzam, mam nadzieję. Mam nadzieję. Przypominam, że dotychczas mówiliśmy o osobach widzenia Pana Boga przez, e, zgodnie z chronologią, e, zgodnie z historią, przez poszczególne e, umownie przyjęte grupy ludzi. E, a to mówiliśmy o pasterzach, a to mówiliśmy o rolnikach. W którymś momencie tam nam pojawił się e, Mojżesz, prawda? E, I teraz dochodzimy do e, Boga proroków. Czyli chcemy przyjrzeć się jaki obraz Boga dają nam prorocy. Zanim jednak wejdziemy w te, to zagadnienie, bardzo ważna dla nas uwaga metodologiczna. Mianowicie, jak sobie Państwo doskonale przypominacie, bo proroków jakoś tam w naszym tutaj planie tych zajęć, w naszym laboratorium wiary, to już było trochę o tych prorokach, prawda? więc w związku z tym ja tylko przypominam, że w przypadku proroków my mamy pewną trudność a może nie trudność, bo to jest bogactwo, więc może to nie jest trudność. Mianowicie możemy mówić o prorokach izraelskich w dwóch kategoriach, czy używać dwóch słów na określenie tych proroków, czy jednocześnie na zrobienie pewnej charakterystyki tych proroków. To znaczy, jeden, jedno słowo to jest widzący, tak, roe, a drugie słowo to jest e, nawi, czyli taki charyzmatyk, powiedzmy, prorok. Tak? I tak się złożyło, że ci roim, czyli ci widzący, to są prorocy, którzy mają wiele wspólnego z prorokami tych krajów ościennych, uczestnych w stosunku do Izraela. To na wielu dworach królewskich, przy wielu świątyniach, w tamtym czasie, gdzieś w tym pierwszym tysiącleciu y, m, po Chrystusie, czy, czy można i w drugim, tysiąc... przed, po, przed przed, przed, y, w drugim tysiącleciu, przed Chrystusem, przed, przepraszam. W drugim tysiącleciu, przed Chrystusem, takich Wieszczków, takich widzących, ludzi, którzy y, przepowiadali przyszłość, czy y, y, przez nich kontaktowano się z Bogiem, czy oni jakoś y, byli interpretator, interpretatorami tych bożych, y, powiedzmy, jakichś zamysłów. No to było tego bardzo dużo i między innymi także ktoś tak podobny y, właśnie w Izraelu też się znalazł. Y, tacy właśnie y, widzący, Natomiast już z czasem gdzieś tak około VIII wieku zaczęły się, drodzy Państwo, pojawiać takie postacie jak Amos, Ozeasz, o których możemy już powiedzieć, że oni nie są widzący, tak? znaczy, to, to słowo nie za bardzo pasuje do nich, natomiast oni są nazwani właśnie nawim. Czyli ci właśnie prorocy, ci charyzmatyczni przywódcy, ci powoływani przez Pana Boga specjalnie do głoszenia Jego słowa. I jeżeli my mówimy o, czy chcemy powiedzieć o Bogu proroków, to musimy uściślić, których proroków, tak, i to jest ta, ta metodologiczna tutaj uwaga mówimy o prorokach nawiim, tak? Tych prorokach no, no, jakby głównych, tak? Nawi. Nawi. Nawi, a w liczbie mnogiej nawiim, czy neviim. I tak? yy, yy, chcemy mówić o tych właśnie prorokach, którzy są yy, takimi prokami, no właśnie jakoś z Pana Boga y, y, y, powołania. Tak? tak się jakoś dziwnie złożyło, szczęśliwie dla nas, że ten podział na tych widzących i tych y, proroków y, przebiega w ten sposób, że ci widzący to zwykle ci, którzy nie pisali. To są prorocy niepisarze. Natomiast ci prorocy na, na Wim, prawda, ci ci prorocy to są zwykle ci, którzy coś napisali, tak? I tutaj, między innymi, jest podstawa tego naszego no, rozróżnienia. Tak? Znaczy, chcemy rozumieć, czy rozmawiać o, czy studiować tych proków, którzy coś nas zostawili. Tak? A nie tych, o których jest mowa. Natan, Elizeusz, Eliasz wcześniej, prawda? Bo zobaczcie Państwo, gdybyśmy nimi się zajmowali, to tak naprawdę mielibyśmy taką myśl, czy moglibyśmy mieć taką myśl, że rozmawiamy nie o teologii tych proroków, tak, widzących, tylko teologii pisarza, który o nich napisał. Tak? Więc jakby, no, dlatego między innymi my tego nie możemy zrobić. Tak? Znaczy, nie, może, może, może byśmy mogli to zrobić, ale nie powinniśmy tego robić. Tak? Bo <śmiech> oczywiście... Pytanie, jaki obraz Boga mają e, pokazane jest w danym tekście, jest ciekawym e, pytaniem, tylko rozumiecie, no, jeżeli chcemy zobaczyć, co prorocy wnieśli, no to musimy zapytać proroków, a nie autorów, którzy pisali o prorokach. Tak? Dlatego między innymi w ogóle nie będę mówił o księdze Jonasza, prawda? Bo to też jest księga o proroku, a nie księga proroka, tak? Więc to uściślenie, moim zdaniem, jest tutaj ważne. Tak? To jest uściślenie dosyć, dosyć ważne. Wejdźmy do tych proroków zatem. Jeżeli chcielibyśmy mówić o prorokach, o ich obrazie Boga, to wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o dwóch źródłach, czy dwóch sytuacjach, dwóch takich okolicznościach, które przy prorokach, tych właśnie, o których mówimy, te dwie okoliczności odgrywają bardzo ważną rolę właśnie w tychże nauce tychże właśnie proroków. Jedną rzeczą jest ich kontakt z Panem Bogiem, a drugą rzeczą jest historia. Tak? I to są dwie bardzo ważne rzeczy. Dlaczego? Bo jak mam nadzieję, że to nam się uda pokazać. Jak zobaczycie Państwo, to te pomysły, które prorocy w swoim nauczaniu pokazują, to, są, to nauczanie tych proroków jest nauczaniem, które zaczyna odbiegać no, dosyć istotnie od tego, co dotychczas mieliśmy wśród uczonych żydowskich. I można by zadawać pytanie o źródła tych ich pomysłów na temat Pana Boga. Skąd ci prorocy czerpali wiedzę na temat Pana Boga? No więc wiedzę czerpali na pewno z kontaktów z Panem Bogiem. Tak? I dlatego mówię, że pierwszą sprawą, która tu jest dla nas ważna, tym źródłem które, teologii proroków, to jest kontakt z Panem Bogiem. I tu, drodzy Państwo, jeszcze raz to przypomnę, Ci prorocy pisarze, czy prorocy właśnie ci charyzmatyczni powołani przez Pana Boga ludzie, no właśnie mają tę swoją cechę, że oni zostali przez Boga powołani. Tak? To już u Amosa widać, jak on mówi temu człowiekowi, który go tam atakuje, arcykapłanowi, nie jak Arcykapłan to był strażnikiem w domu pańskim, żeby poszedł sobie gdzieś indziej, głoś tam swoje, te swoje orędzia, a tutaj w Betel nie prorokuj, bo to jest świątynia, miejsce królewskie, więc nie wolno ci. Nie bądź tym widzącym, prawda, związanym z danym miejscem. Na co Amos mówi, a, ale ja nie jestem widzący, ale ja w ogóle, ja dostałem polecenie. Pan Bóg mi powiedział, idź i mów. No to ja przychodzę i mówię, ale czy ja jestem prorok? Widzicie, patrzcie, oni, on ma jakby poczytając od właśnie Amosa, oni mają takie podejście do, do rzeczywistości, że oni wiedzą, że zostali przez Pana Boga powołani. Dobrym przykładem tutaj jest też dla ilustracji to podaje nie, że to tak nie chcę wszystkich tutaj jeszcze raz, bo przecież mówiliśmy o powołaniach proroków, więc nie chcę jeszcze raz tego wyciągać, ale zobaczcie państwo, że dobrym przykładem tutaj, dobrą ilustracją jest postać proroka Jeremiasza, kiedy w którymś momencie podczas oblężenia Jerozolimy został oskarżony o to, że je defetyzm, że każe poddać to miasto Nabuchodonozorowi na temu atakującemu i oni mówią, że, że musisz umrzeć. On mówi, jestem w waszych rękach, ale wiecie, że naprawdę mnie posłał Pan. Tak? I ten, ten kontakt z Panem Bogiem jest tutaj bardzo dla nas ważny, bo Wydaje się, że y, Pan Bóg do tego proroka, jakby na tego proroka oddziaływał, nazwijmy to specjalnie. Przy czym sformułowanie, że oddziaływał specjalnie, y, proszę nie rozumieć w ten sposób, że y, y, Pan Bóg po prostu, nie wiem, otworzył klapkę w mózgu temu człowiekowi i tam nalał swojego, prawda, rozumu, i teraz to, prawda, ten człowiek mówi w imię Pana Boga. No nie, to nie tak. Raczej to jest tak, że Pan Bóg po prostu, tak jak Izajaszowi, prawda, pokazuje się w świątyni. On staje przed majestatem Izajasz, staje przed majestatem Boga i jak zobaczył tego Boga, jak doświadczył tego Boga, to idzie do ludzi i mówi, uwierzcie Bogu, tak? Bo ja wiem, o czym mówię, ja widziałem tego Boga, ja wiem, kto to jest, tak? A więc można by powiedzieć, że to jest pewne doświadczenie tych ludzi, tak? doświadczenie właśnie obecności Pana Boga. Patrz, Jeremiasz, prawda? Kiedy Jeremiasz no, boi się, kiedy Jeremiasz jest e, cały taki no, w nerwach, że, że nie, nie będzie mógł spełnić posłannictwa proroka, Pan Bóg mówi, ale ja chcę być z tobą. Ja, ja z tobą będę szedł dalej przez życie. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, mamy zatem coś takiego, że gdzieś u podstaw tej teologii proroków gdzieś jest spotkanie z Bogiem, tak? czyli jego, jego doświadczenie, doświadczenie proroka, że ten Bóg naprawdę istnieje i jaki on jest, on po prostu poznaje bezpośrednio. Natomiast drugą rzeczą, która tu jest też ważna w tym punkcie, jest to, że prorocy mają od Pana Boga specjalne, nazwijmy to, dary. tak. Również te dary polegają na tym, że... Ten człowiek staje się człowiekiem, no, na którego oddziałuje, oddziałuje Duch Święty. Tak? To znaczy Duch Święty wzmacnia jego rozum, nie zastępuje jego rozum, tylko wzmacnia jego rozum po to, żeby ten człowiek mógł pojąć, zrozumieć, zobaczyć. Tak? I dlaczego to podkreślam? Bo drodzy Państwo, to mamy na przykład u Ezechiela. Ezechiel staje nad rzeką Kebar, staje w ziemi nieczystej, staje w ziemi wygnania, a tu nagle Pan Bóg przed nim staje. I on musi zrozumieć, dlaczego Pan Bóg przed nim staje. Tak? Czyli y, to oddziaływanie Pana Boga polega również i na tym, że y, Pan Bóg temu prorokowi jakby wzmacnia jego siły, wzmacnia jego umysł, wzmacnia jego jakieś sposoby y, poznania, rozumienia. I to jest bardzo ważne, to jest jakieś objawienie Pana Boga, to, że człowiek ma w lot rozumie o co Panu Bogu chodzi. No i trzeci sposób otrzymania od Pana Boga wiadomości, to oczywiście bezpośrednie objawienie słów Pana Boga. Słowo Pana stało się do mnie mówiąc, tak? Tak wielokrotnie w Piśmie Świętym jest y, taka fraza ujęta. Po prostu Pan Bóg przemówił do tego proroka. Powiedział mu y, to, co chciał powiedzieć. I teraz ten prorok, mając te wszystkie y, elementy, to jest człowiek, który myśli. To jest człowiek, który wyciąga wnioski. To nie jest człowiek, który... Tak, tak czasem niektórzy uważają, że prorok to jest taki ktoś, na którego łobudu spadł Duch Święty i teraz on mówi w uniesieniu prorockim, ale właściwie tak naprawdę nie, nie wie, o czym mówi. Nie, tak nie jest. Prorok jest tym, który myśli, tym, który analizuje, tym, który wyciąga wnioski. Skąd on wyciąga wnioski? No z tego, co powiedziałem, z tych trzech punktów, które, które tutaj e, przedstawiłem. Tak? I teraz na podstawie tego, no, zobaczcie, drodzy Państwo, że Tenże prorok yy, nie jest tylko jakimś pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ten prorok jest interpretatorem, można by tak powiedzieć, czy, czy może teologiem, tak? Kimś, kto powodowany przez Pana Boga, umacniany przez Pana Boga, jakoś rozwija jakieś myśli, jakieś y, pomysły, Widzimy to w różnych dziedzinach. Mówiliśmy o mesjanizmie. Kiedyś tam był taki moment naszych wykładów. Zobaczcie, drodzy Państwo, ile ciekawych momentów, ile ciekawych dodatków do tego pierwotnego, izajaszowego stwierdzenia o tym chłopcu, który ma się narodzić w dynastii Dawidowej. Ile procent do tego dodali? Pytanie, skąd oni to mieli? No właśnie, to są te dodatki, z tych źródeł, trzech źródeł, o których mówiłem, oni to brali i po prostu rozwijali ten, tę myśl teologiczną. I z każdą myślą teologiczną tak właśnie jest. Tak? Ja chcę tu podkreślić, prorocy to są teologowie, to są myślący ludzie, to są ci, którzy rozwijają ten dany temat. Tak? Również rozumienie Boga czy również to, że oni stają przed tym Bogiem i, i, i w jakiś sposób no, chcą nam Go opisać, czy pokazać, czy dokładnie w którychś momentach walczyć o, o tego Boga. I tutaj, I tutaj, drodzy Państwo, jest niezwykle istotnym czynnikiem jest historia. Jest historia. Dlaczego? Bo jakbyśmy tak spojrzeli na historię czasów o właśnie tych proroków, o których my mówimy, to dokonały tam się w czasie tej historii trzy bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym wydarzeniem jest, czy była, prawdę mówiąc, ona trochę się zrobiła wcześniej, tak zwana schizma, czyli rozdział państwa północnego od państwa południowego. To za Roboama się stało, tak? Czyli jeszcze, powiedzmy, za czasów tuż po Dawidzie. Ale... Amos, pierwszy z proroków, jest osobą, która już jakby to zastała, Taką, taki Izrael zastała. I potem okazuje się, że, Izrael, że państwo północne zostaje naje, zostanie najechane przez Asyrię i w tym momencie, kiedy jest już jakby no, za 5:12, zaraz rzeczywiście Izrael, państwo północne, straci swoją niepodległość. Pan Bóg posyła proroka Ozeasza. I to orędzie Ozeasza pokazuje bardzo mocno, czy bardzo tak w nowy sposób, pokazuje właśnie Boga. Czyli może by powiedzieć, chcę na to zwrócić uwagę, że orędzie proroka odpowiada na wydarzenia, które się dzieją w historii. Tak? No między innymi dlatego, że prorok jest interpretatorem, prawda? Teologiem. Następnym momentem to jest niewola babilońska. I tu, drodzy Państwo, mamy Jeremiasza, który jest przed niewolą babilońską, Ezechiela, który jest w trakcie niewoli babilońskiej i Deuteroizajasza, który jest po niewoli babilońskiej. Tak? Czy, czy no, w czasie kończącej się niewoli babilońskiej. Tak? I, drodzy Państwo, mamy także potem yy, powrót Powrót Izraela do, y, znaczy powrót tych plemion y, południowego państwa, powrót y, plemion ludzkich, powrót do Ziemi y, Obiecanej, co też jest jakby y, jakoś ważnym elementem w pokazywaniu, kim jest Pan Bóg w stosunku do Cyrusa. Tak? Tu już is Deutory Isaiah, nam tutaj coś mówi, ale także mamy takie reminiscencje tego y, wydarzenia w księdze proroka Daniela. Więc zobaczcie Państwo, że te, y, tak przedstawiona historia stanowi nie tylko tło dla naszych rozważań, ale stanowi, mm, chciałoby się powiedzieć, poligon. To znaczy takie miejsce, w którym Bóg działając daje ludziom, nie prorokom, tylko ludziom, daje odczuć swoją obecność. I prorocy są interpretatorami tej historii, ale odbiorcami tej historii są Izraelici. I oni spoglądając na tę właśnie historię, przeżywając tę historię, oni dochodzą do wniosku, oczywiście pro, pro, prowadzeni przez proroków, oni dochodzą do wniosku, nie ma innego Boga. Tak? Czyli można by powiedzieć, że ta cała, e, to całe tło historyczne jest czymś, co nam tutaj jest niezbędne do tego, żeby nie tylko prorocy wiedzieli, że Bóg jest jeden, ale żeby ogół ludzi przyjął, że Bóg jest jeden. Znaczy bez historii tego się nie da zrobić. Tak? Musi być tutaj ta, znaczy musimy zwrócić uwagę na tę historię, tak? na historię Izraela. No to tak, jak widzicie Państwo, tak nakreśliłem na razie nasz, nasz plan, prawda? co my chcemy zrobić. Tak? To, jest, to jest tło tego, co, co y, y, y, tych spraw, o których chcemy teraz tutaj y, y, powiedzieć. Przyjrzyjmy się zatem, jak, wyglądają, jak wygląda nauka proroków, tych właśnie pisarzy, jak wygląda ta nauka o Bogu. Tak? Weźmy, zacznijmy od Amosa. Zobaczmy, co, u, co jest u Amosa króciutko teraz będę tak po kolei tych proroków dotykał, bo, bo to już tak mamy za sobą, prawda, więc nie chcę tutaj Państwu jeszcze raz powtarzać tego samego, no bo to nie ma sensu. Mianowicie Amos jest prorokiem, który pokazuje Boga jako sędziego, jako tego, który dopomina się moralności, Dopomina się tego, żeby ludzie byli ludźmi moralnymi, żeby postępowali moralnie, sprawiedliwie. Dlatego być może tak często Amosa się posądza o marksizm, prawda? też nazywa go się pierwszym marksistą, prawda? bo on rzeczywiście wypomina błędy moralne, ale także również w moralności społecznej, tak? w moralności całego Izraela, ale oczywiście. Dlaczego tak? Dlaczego Pan Bóg właśnie w ten sposób pokazuje siebie u Amosa? Bo, drodzy Państwo, ta sytuacja, w której znalazł się Amos, sytuacja, w której jest rozkwit kultów płodności, prostu Izraelici stali się rolnikami, tak, doprowadza do tego, że Strasznie może to marksistowsko zabrzmi Ale ludzie po prostu chcieli się bogacić tak? A bogacili się przy pomocy no, różnych spraw czy możliwości, środków tak? I zaczęli działać ci ludzie Zresztą nie tylko Izraelci Bo to Izrael naśladował tych ludzi, którzy byli wokół niego te wszystkie narody zaczęli bogacić się kosztem drugiego człowieka, tak? No, dla mnie, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to było to zdziwieniem. Yy, yy, procent, na który po udzielano w ten czas pożyczek, to był kilkaset procent, na który udzielano pożyczki. Na przykład, prawda? No to jest niemoralne. Słucham. No, no tak, tak. To jest... Ale myślę, że inflacja nie była za duża. Dlaczego? Dlatego, że w czasie Amosa to jest czas rozkwitu gospodarki izraelskiej. Więc myślę, że gospodarka oparta na rolnictwie oczywiście, ale była no dobrze stała ta gospodarka, więc w związku z tym myślę, że, że ten zły pieniądz, zły szalong nie wracał tak szybko, prawda? Akurat szalongów tam nie było. Ale rozumiecie Państwo, no, no ta sytuacja monetarna czy sytuacja gospodarcza była naprawdę dobra, tak? Tylko pamiętajcie, że dobra gospodarka w rolnictwie wiązała się z kultem obcych bogów. To, to, tu jest problem, tak? I teraz mamy kult obcych bogów, mamy niemoralne yy, działania yy, tak gospodarcze, jak i inne, tak? I teraz Pan Bóg posyła od proroka Amosa, żeby upomniał się o to, że ci, że ci ludzie mają być jednak moralni, tak? Oczywiście, że, że pokazuje tutaj Pana Boga jako Amos, pokazuje jako Sędziego, tak? On będzie y, w specjalnym dniu Jahwe, dokona sądu nad wszystkim złem, które będzie. I dopiero wyjdzie z tego y, sądu, wyjdzie ta reszta sprawiedliwych, reszta ludzi, którzy zostaną uznani przez Pana Boga jako właśnie ci, którzy dobro popełniają, a nie zło. Tak? I zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że mamy y, obraz Boga. Tutaj, no właśnie tak, jak chciałoby się główną prawdę wiary katolickiej powiedzieć, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, znaczy Bóg jest, jest jedyny Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za złe karze, tak? Proszę bardzo. O, to jest właśnie prorok Amos, znaczy to jest jego nauka, tak? Jego nauka. Ale, drodzy Państwo, czy to jest coś, Taka nauka o, o Bogu, czy jest czymś oryginalnym? Bo przecież również w ten czas Izraeli, czyli innych Bogów, tak? I czy na tle tych Bogów ta nauka jest czymś ważnym, mało ważnym, nieważnym? No zapytajmy, zadajmy to pytanie. I jakbyśmy tak spoglądali, no, znowuż tu nie mamy y, czasu, możliwości, żeby pokazywać y, y, dla porównania y, religię Kanaanu, czy religię innych y, ościennych y, narodów, ale powiedzmy sobie tak, że ci bogowie, to ba, tak bardzo od ludzi się w ten czas, według tych religii, tak bardzo od ludzi się nie różnili. różnili się tylko tym, że byli wszechmocni, tak? Natomiast, no, wiele cech takich ludzkich y, oni mieli, tak? Ci, ci bogowie, prawda? I y, właściwie te, te, opowiadania o bogach, to tak jak dzisiaj te seriale tureckie, prawda? A ciągnie to się i ciągnie, prawda? I coś tam się dzieje. I człowiek tylko patrzy na ten establishment, który tam się coś tam, z nim się dzieje, prawda? No, no tak jak właśnie w tych serialach. Tak to, to, tak to, tak to wygląda. I na tym tle, Bóg Izraela okazuje się kimś, kto jest inny, tak? Ja nie mam być człowiekiem dobrym, yy, dlatego że yy, muszę, nie wiem, jakąś kontrybucję temu Bogu, jakiś podatek z, yy, zapłacić. Nie, Bóg się dopomina moralności w imię prawa, tak? Czyli czegoś, co... Można by tak to powiedzieć, czyli tu trzeba by to doprecyzować, ale w imię prawa, które jest obiektywne, tak? Mówię z perspektywy Izraelitów, nie mówię o prawie naturalnym, tak, czy innym prawie, bo tu moglibyśmy dużo dyskutować na ten temat, ale z ich punktu widzenia to było prawo, które oni dostali, ono było obiektywne, a nie zależało od widzimisię Pana Boga, tak? Czy Bogów, tak? Bo temu Bogu tak się przewidziało, a temu Bogu tak się przewidziało. I dlatego mnie spotkało to, a ich spotkało to. Tak? Albo ja dałem Bogu taki tutaj bakrzyż, tak? A, a temu nie dałem, to ten mnie przeklął, a tamten mi błogosławił. I tak naprawdę moje życie to jest walka między bogami. Tak? A ja sobie mogę siąść, nóżkę na nóżkę, teraz czekam na, na werdykt, czy, czy, czy to, co, jak bogowie prawda, zakończą to wszystko. Nie, zobaczcie, że Amosa. Bóg okazuje się tym, który żąda od ludzi czegoś, co jest zobiektywizowane. No tak to może ujmijmy, tak? Oczywiście mówimy, obiektywizacja następuje na podstawie prawa, tak? Tego prawa, które w ten czas powstawało. Widzimy więc, czy możemy wysnuć taki wniosek, że Bóg Amosa wyróżnia się od, w stosunku do bogów tych okoicznych narodów. Tak? On jest sędzią, nie dlatego, że ma takie widzi się, tylko zawarliście przymierze, pod synajem dostaliście prawo, no to je respektujcie, tak? Rozumiecie Państwo, jest, jest to kolosalna różnica między tym, jacy Bogowie w ten czas byli w Kanaanie, tak? a jakim jest Jachwe. To jest zupełnie inny Bóg. Znaczy Bóg, który jakby działa na zupełnie innych na in, zupełnie innym poziomie tak? i dlatego on jest sędzią tak? on jest właśnie tym, który jest gwarantem tego prawa, które, które zostało o wiele wcześniej y, ustanowione i y, tenże Bóg pokazując się w ten sposób zobaczcie proszę Państwo, że zaczyna się wyróżniać tak? to jest ktośkolwiek inny niż inni bogowie oczywiście w ten czas jeszcze pamiętajmy, że, że Izraelci czcili też innych bogów tak? widzimy i to u, potem jeszcze u Ozaasza widzimy, że, że tam mówi o tych innych bogach o Asztarte, o, czyli o Królowej Nieba Mówili, mówi o Baalu prawda no, są takie teksty które pokazują, że Izraelici nie od razu, czy, czy jakby nie chwytali tego, tej różnicy między Jahwe a innymi bogami ale właśnie to, co pokazuje nam Amos, tak, jest czymś, co nam yy, m, pozwala yy, zobaczyć, że ten Bóg zaczyna się wyróżniać. On zaczyna być inny, tak? Nie taki jak ci bogowie, tak? Kropka. No, nie chcę za dużo powtarzać. Przejdźmy do kolejnego, powtarzać tego, co było przy proroka, kiedy mówiliśmy. Yy, yy, przejdźmy do Amosa przejdźmy do Ozeasza przepraszam, przepraszam przejdźmy do Ozeasza Ozeasz, drodzy Państwo jest w tym momencie, kiedy zaraz nastąpi zniszczenie Samarii, tak? Zaraz nastąpi zniszczenie tego państwa północnego i o czym mówi Ozeasz? Co jest główną myślą Ozeasza? Ozeasz oczywiście piętnuje w dalszym ciągu, bo to jest jeden z głównych tematów y, nauczania prorockiego, piętnuje y, y, bałwochwalstwo, piętnuje to, że Izraelici y, odchodzą od Pana Boga, że czczą innych Bogów. Ale jak on to robi? Otóż on mówi tym ludziom, tak? główny, główny pomysł Ozeasza, to jest to, że on mówi że Bóg jest osobą, która kocha człowieka, tak? To jest, i pamiętacie Państwo, tu są te trzy miłości, tak? Trzy, trzy takie spojrzenia. Miłość macierzyńska, czy miłość rodzicielska, tak? E, to jest jedenasty rozdział. Wcześniej miłość y, małżeńska, miłość oblubieńcza, tak? No i w tym jedenastym rozdziale na samym końcu jest powiedziane, że Bóg jest e, miłością. Znaczy można by użyć takiego sformułowania. Dlaczego? Bo jest zupełnie inny, jest święty. Jest zupełnie kimś innym niż to, co wy sobie myślicie o Bogu. I dlatego kocha. Znowu, że zobaczmy to, drodzy Państwo, na tle e, mitologii ówczesnych, e, krajów ościennych, czy Kanaanu, Edomu, Moabu i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest tam przedstawiany jako wojownik, jako król, tak? Ale także jako no, ktoś, to jest czasem niespełna rozumu, znaczy nie wiadomo, o czym on myśli, to znaczy niespełna rozumu, tak? Bo po prostu, no, nie potrafimy odkryć, co on sobie myśli, tak? żeby z nim być jakoś tak no, w zgodzie, no to ja muszę właśnie iść do jego świątyni, składać ofiary, tak ja muszę spoglądać na świat tak jakby to właśnie ten świat był własnością tego Boga, tak czyli na tym terenie, gdzie, gdzie jest jego świątynia a jest także moje pole to ja muszę teraz służyć temu, temu Bogu jako swojemu Panu, tak co ci się z punktu widzenia izraelskiego proroków było nie do pomyślenia? Ale zobaczcie, że w tym wszystkim wybija się jeszcze coś. Tych bogów to tak naprawdę nie interesował człowiek. Oprócz tego, że potrzebny był człowiek do kultu. Tak? Po co mi człowiek? No człowiek nie jest potrzebny, ja, Bóg, prawda, mówię, że człowiek nie jest potrzebny do tego, żeby po prostu mnie czcił, tak? To pamiętajcie Państwo, Gilgamesza, tak? czy, czy, czy Enumaelisz, te, te babilońskie eposy, które były u podstaw, znajdują się u podstaw również i kananejskiej mitologii. No, bogowie ze sobą się pokłócili właśnie, kto komu ma służyć, i rozwiązaniem, co było. A stwórzmy człowieka, stwórzmy człowieka, niech człowiek nam służy no i właśnie stworzyli człowieka i teraz odtąd, co jest z punktu widzenia tego babilońskiego, czy kanańskiego, co jest celem istnienia człowieka? Służba Bogom tak a Izraelici dokładnie, Ozeasz idzie do Izraelitów i mówi słuchajcie, Bóg was kocha to też jest moment, w którym a Ozeasz pokazuje nam innego Boga niż ten, którego widzieli Izraelici no, w tych, wśród tych y, okolicznych, prawda, y, okolicznych y, krajów. Bóg, który kocha. To jest niesamowite, drodzy Państwo, bo, bo dla tych ludzi, którzy w ten czas żyli, no, no, no, no, Bóg był no, właśnie kimś, kto jest uzurpatorem tak? jedynym władcą, ja jestem po prostu jedynym sposobem do tego, żeby zwrócić się do Boga, to paść plackiem przed Nim, czołem do ziemi prawda, i mam Go tylko słuchać, tak? Natomiast Ozeasz mówi nie, nie. W tym jedenastym rozdziale, prawda, mówi Pan Bóg do, do, przez Ozeasza, że nie chce zniszczyć Efraima. Tak, jestem sędzią sprawiedliwym, ale nie chcę zniszczyć Efraima. Dlaczego? Bo Bogiem jestem, nie człowiekiem. Znaczy że to sformułowanie z tego jedenastego rozdziału jest sformułowaniem, które pokazuje, że każe nam zastanowić się nad tym, a co to znaczy, że ktoś jest Bogiem? Tak? A co to znaczy? Bo dotąd oni rozumieli, Bogiem jest ten, który jest wszechwładny i teraz musimy mu służyć. A tu jest, Ozeasz mówi, nie, Bogiem jest ten, który ma litość, ten, który kocha. Ten, który odnosi się uczuciem do człowieka. To jest zupełnie inny Bóg, drodzy pan, Państwo. Zupełnie inny Bóg. I teraz Izraelici, patrząc na to, czy słuchając Ozeasza, zobaczcie, że oni są wezwani przez Pana Boga do tego, żeby oni zmienili swój sposób myślenia. To znaczy, Bóg chce tych ludzi nawrócić. Czyli zmienić ich serce. Tak? A jak postępują bogowie Kanaanu? Co oni robią z ludźmi, którzy y, nie czczą ich? No, dekapitacja jest najbardziej szybką, y, szybkim rozwiązaniem, prawda? Y, no, jeżeli jesteś nieposłuszny, to Bóg cię zniszczy, tak? A tu Bóg, Jachwę, posyła proroka, który mówi, ludzie, ale nie musicie być zniszczeni. Nie musicie być zniszczeni. Wy możecie się nawrócić. I całe te nieszczęście może zostać zabrane. Może zostać zmienione. To nie musi tak być. Ja tu jestem szefem, mówi Pan Bóg. Tylko wy macie zmienić swoje myślenie. Wy macie się nawrócić. Dlaczego macie się nawrócić? Pociągnięci moją miłością. Ja Was kocham i dlatego wy możecie się nawrócić. Tak? Możecie odejść od kultu obcych bogów. Możecie zmienić swój sposób myślenia o Bogu. Możecie to zrobić. Tylko musicie chcieć. Tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że, że ta, ta nauka proroków już dwóch pokazałem, tak? Ta nauka proroków, drodzy pan, Państwo, zobaczcie, że, pokazuje, że, że rozwija się w ten sposób, że Bóg jest pokazywany jako ktoś inny. Jeżeli chcecie Państwo napisać ktoś inny, to napiszcie z dużej litery ktoś inny, tak? Bo okazuje się, że ten Bóg nie pasuje do ówczesnej teologii, tak? Do ówczesnego spojrzenia tamtych ludzi, ówczesnych ludzi. Tak? Bóg jest zupełnie kimś innym. I powoli, krok za krokiem, procy to chcą pokazywać. tak? Że to jest ktoś... Czy on jest jeden? Na razie na ten temat nie rozmawiamy. Zobaczcie, że w ogóle Bóg o tym nie mówi. Tak? To jest w ogóle... To nie jest kwestią dla Pana Boga. Kwestią jest to, kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? A nie, czy jest jeden? Do tego dojdziemy. Jeszcze mam kilkaset lat do dojścia, prawda, z Izraelitami, więc dochodzimy. Niestety Izraelici nie, mm, nie posłuchali Pana Boga, tak? I Pan Bóg yy, mówiąc, że słuchacie, jeżeli się nie nawrócicie, no to niestety zginiecie, zginiecie. Bo ja jestem sędzią sprawiedliwym, tak? W takim razie okazuje się, że rzeczywiście. Bóg doprowadził do końca swój sąd. Izraelici zostali, te dziesięć pokoleń, tak, te, te państwo północne, zostali zniszczeni, deportowani do Asyrii i, drodzy Państwo, no, można powiedzieć, jaka klęska narodowa. No, no tak, na pewno, na pewno to była klęska dla tych, dla tych ludzi. Wojna przecież nie jest sprawą, która jest małej wagi, wręcz przeciwnie, ale ci ludzie, drodzy Państwo, stanęli wobec sytuacji, w której najpierw ktoś im mówi, że możemy zmienić historię, a potem coś się dzieje w tej historii, tak? I teraz na tym tle, zobaczcie Państwo, nie pytajmy o Boga, zapytajmy o człowieka. Kim jest człowiek dla tak pojętego Boga, jest partnerem do rozmowy. Rozumiecie? Nie jest tym czcicielem, pada plackiem, musi panu Bogu oddawać cześć, prawda? Składać jakieś tam dary, bo, bo inaczej by to, nic z tego nie było. Nie. Zobaczcie, że pan Bóg apeluje do człowieka jako do kogoś, kto jest wolny, znaczy ktoś, kto może podejmować decyzję. Ty możesz się nawrócić. Nie musisz, możesz. Tylko pamiętaj, że jest konsekwencja. Jeżeli się nawrócisz, nie będzie zniszczenia. Jeżeli się nie nawrócisz, będzie zniszczenie. tak? I ci ludzie to przeżyli. tak? Oni to usłyszeli i przeżyli. Czyli zobaczcie Państwo, że, że możemy tu mówić nie tylko o yy, rozwoju myślenia o Bogu, ale możemy tu mówić o pewnej emancypacji człowieka. Człowiek zaczyna, znaczy prujący zaczynają wkładać człowiekowi do głowy, że on nie jest tym, za kogo się do, na razie uważał. Tak? On jest kimś, można go zrozumieć, ale tylko przy takim rozumieniu Boga. On jest kimś, kto jest podniesiony do góry, tak? jest, jest kimś zupełnie innym. Niż, niż w rozumieniu tego właśnie, że, że ja jestem jakimś tam, prawda, czcicielem jakiegoś Boga Asztarte, czy jakiegoś Baala, czy Kemosza, prawda, czy jakichś tam innych, jakichś innych Bogów, tak? Zobaczcie Państwo, że to jest bardzo ważny moment. To jest bardzo ważna sytuacja i my do niej będziemy nieraz wracali. To, jak rozumiem Boga, pokazuje się, czy jakby efektem tego, jak rozumiem Boga, jest to, jak rozumiem siebie. Znaczy ja, człowiek, i to jest pierwszy, tak mi się wydaje, taki pierwszy owoc. Tak? Owoc tego, jak Bóg się objawia. Bóg objawiając siebie, pokazuje człowiekowi, kim on jest naprawdę. I to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. I całe objawienie, jeżeli mówimy o objawieniu Boga w Starym Testamencie, to nie jest tylko po to, żeby nam pokazać, jaki jest Bóg. Tylko jest to po to, żeby pokazać człowieku, zobacz, kim ty jesteś. Bo tak jak rozumiesz Boga, tak możesz siebie rozumieć. Tak? W ten sposób można by to y, y, pokazać. Izraelici przeżywają tę tragedię narodową. Pisarze biblijni mówią, że nie ma dziesięciu pokoleń. Zginęły, dz zginęło dziesięć pokoleń. Zostało się, ty o, zostało się tylko pokolenie Judy. Nie jest to prawda, bo zostało jeszcze kawałek pokolenia Semeona, prawda? A tamte nie zginęły, tylko są w Babilonie i spotkamy ich, czy w Asyrii, no, między Tygrysem a Eufratem. No to, to, to, sama, to, to samo miejsce. Niedługo ich spotkamy, tak? Niedługo oni będą tutaj w tym naszym, na naszej arenie dziejów. Ale zostajemy na razie przy yy, państwie południowym i tam tym prorokiem, który jest dla nas tutaj ważny, jest prorok Izajasz. Przecież mówimy o proto-Izajaszu, tak? Proto-Izajasz, tak? Czyli ten pierwszy, pierwszy prorok. Jak ten Bóg wygląda? Tak? Jak ten Bóg wygląda? No, drodzy Państwo, tu mamy wprost pokazane, jak ten Bóg wygląda w szóstym rozdziale, prawda? Zobaczyłem Boga siedzącego na wysokim, a wniosłym tronie, a trennie jego szaty wypełniał świątynię. Cherubiny stały przed nim i tak dalej. Mamy wizję Boga, ale co ta wizja nam pokazuje? Te Przypominam, bo o tym też mówili, mówili, Te obrazy, które są pokazane są symboliczne. Tren, czyli jakaś, jakiś dym, prawda? Jakieś coś, co jest nieuchwytne. Pokazuje nam, że Bóg jest właśnie nieuchwytny, tak? Serafini, czyli ci płonący, to jest ogień, tak? Ogień też jest nieuchwytny, tak? Jeszcze do tego, tego ognia jest bardzo dużo. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy to jest jak z innej księgi, ale yy, yy, bo to z Daniela. Ale drodzy Państwo, no to jest, tego dużo tych jest, tych, tych cherubinów, serafinów, tego płomienia, tak? jest wszystko przed, przed Panem Bogiem, tak? My do Pana Boga nie możemy dojść. I jeszcze do tego ten Bóg jest mocny. Dlatego patrzcie, drzwi, futryny drzwi zadrżały, prawda? Cała świątynia wypełniła się dymem. Opis taki, jak pod synajem. Podobny, tak? Bóg pokazuje swoją moc, pokazuje swoją siłę, pokazuje, że jest ponad tym światem, pokazuje, że jest kimś, kto jest nie z tego świata. No i teraz spójrzmy to, porównajmy to z bogami, którzy są w Kanaanie. To są bogowie z tego świata, tak? Oni mają bardzo ludzkie cechy, tak? No jedyne, jeszcze raz powtórzę, co ich wyróżnia, jest to, że są mocni, tak? Że mają e, jakieś takie doskonalsze właściwości, tak? Ale tak samo między nimi są jakieś tam niesnaski, między nimi są jakieś, e, e, jakaś polityka, prawda, tutaj między nimi jest jakieś zbrodnie, zabójstwa jakieś, no, no znowu serial turecki mi się tu przypomina no po prostu, tak i teraz zobaczcie, drodzy Państwo, że Izajasz pokazuje nam Boga który jest Bogiem do którego nie ma dostępu tak znaczy ja nie mogę do niego fizycznie dojść tak, dlaczego? bo on jest nieuchwytny, tak jak mogę złapać dym? Tak? Jak mogę złapać ten tren Boga? tak? N nie mogę. A ogień złapię? Nie złapię. Więc w związku z tym ten Bóg jest nieuchwytny. On, jest, on nie jest człowiekiem. tak? On nie jest człowiekiem. On nie jest na sposób ludzki. To jest ktoś, kto jest nie z tego świata. Ale nie znaczy to, że ten ktoś jest mm, no właśnie taki daleki od człowieka. Przecież on rozmawia z Izajaszem. I to jeszcze zobaczcie, o czym on rozmawia. On pyta, słuchajcie, no kogo bym posłał? Kto by nam poszedł, tak? On po prostu potrzebuje człowieka. Dlaczego potrzebuje człowieka? Bo on nie jest z tego świata. On nie jest w tym świecie. On jest poza tym światem. Cały ten pomysł na to, że Bóg nie mieszka na ziemi, Bóg jest nieobecny na ziemi, to będzie później, już po niewoli babilońskiej, taki wykształcony pomysł. Ale na razie mamy jakby pierwszy taki, taki zwiastun. Bóg nie jest człowiekiem, Bóg nie jest tego świata, ale potrzebuje człowieka. Potrzebuje, żeby ten człowiek spełnił dla niego jakąś rolę. Jaką? No ma być tym, który, który zawoła tych ludzi do tego, żeby ci ludzie uwierzyli w tego Boga. Rozumiecie Państwo, nie w tego Boga, którego oni znają, obrabiając tę ziemię. Nie, nie tego Boga, który jest Bogiem, któremu trzeba płacić jakieś tam kontrybucje. To nie ten Bóg. Natomiast my stajemy przed Bogiem Uzajasza, Bogiem, który jest yy, zatroskany o człowieka. Co to znaczy zatroskany o człowieka? No, że on jest osobą. I Ozeasz, i Izajasz pokazują nam Boga, który jest osobą, bo kochać może tylko osoba. Tak? O, bardzo dziękuję. Super, dzięki. Yy, to może skorzystam. Drodzy Państwo, więc zobaczcie, że, że ta, ten Bóg, który jest osobą, staje się, yy, objawia się jako ktoś, kto jest, znaczy widać to, że jest osobą właśnie w tym, że się troszczy o człowieka. Człowieku, uwierz we mnie, to jest to, co w siódmym rozdziale u Izajasza jest. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Uwierz we mnie. Uwierz w tego Boga. Tego Boga, który jest, no właśnie taki. Słana? Osobowe. No bo nie można kochać. Nie mo tylko osoba potrafi kochać. Tak? Natomiast ci, ci yy, bogowie, którzy są yy, no, w Kananie właśnie tam gdzieś tam, nie? kochają, tak, tak, tak, kochają. Kogo? Siebie. <grym> Prawda? To jest ta różnica, tak? Przy dobrze to zrozumiemy, znaczy można by nie wchodzić w tę kwestię, tylko że w ten czas Bóg byłby, ten Izajaszowy Bóg, byłby odległy, tak? byłby nieuchwytny dla człowieka i można by powiedzieć, to po co mam takiego bogacznić, tak? Ale właśnie Bóg się pokazuje, nie, on, ja jestem z tobą, tak? Ty mnie interesujesz, człowieku. Ja dla ciebie tutaj jestem, tak? I mamy, drodzy Państwo, zatem mamy, drodzy Państwo, zatem utworzony już pewien obraz, tak? Obraz, który jest obrazem wyróżniającym się na tle tych działań, czy, czy, czy teologii tych bogów Kanaanu, tak? Ten Bóg już się inaczej pokazuje. Oczywiście, drodzy Państwo, że na przykład psalmy pochodzące z tamtego okresu pokazują Jachwę jako króla, tak? Czyli tak jak Bala, tak? To możemy pokazywać, no, nie jesteśmy w tej chwili w, w, na wykładzie poświęconym psalmom, ale <śmiech> możemy to pokazać, że w psalmach, że, że są psalmy o królowaniu Jahwe, są psalmy, które pokazują Jachwę jak Baala, możemy porównać teksty od paralelne. To, to, jest, to wszystko jest, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że ten pomysł Izajaszowy jest pomysłem, który nie jest jedyny w owym czasie, tak? ale jest czymś nowym. Tak? Zwracam na to uwagę. To jest coś nowego. Coś, co jest e, niespotykanego w ówczesnej w teologii czy w ówczesnym spojrzeniu tamtych, tamtych ludzi. I tu się zaczyna ujrzeć. I tu trzeba to powiedzieć, chociaż to nie ma tak bezpośredniego takiego e, powiązania z tą wizją, którą ja tutaj przytoczyłem, to jest cała ta teologia, taką nową rzeczą jest cała ta teologia poświęcona Mesjaszowi. Bo pojawia nam się tu Mesjasz jako ten, który w imieniu Boga będzie zarządzał światem, tak? To on ma być tym prawdziwym królem, to on ma być tym nowym Dawidem, tak? Ym po co nam ten Mesjasz? Do czego on nam jest tu potrzebny? No, wiemy już do czego. Znaczy, musi być ktoś, kto działa w imieniu Pana Boga, bo Boga na tym świecie nie ma. Tak? Fizycznie On nie jest na tym świecie. tak? W świątyni jest jego szekina, a nie on sam. Oczywiście może się pokazywać na przykład Izajaszowi w tej wizji w szóstym rozdziale, ale zobaczcie, drodzy Państwo, że to, to nie mówi nam, że od tej świątyni jest Bóg, tak? Bo to, co my widzimy, czy to, co Izajasz nam pokazuje, co, co pozwala nam zobaczyć, zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest nie z tej ziemi, tak? I kto ma rządzić na ziemi? Idealny król, Mesjasz, tak? Ten, ten Mesjasz jest nam tu potrzebny. I rozumiemy, dlaczego zostaje wprowadzony właśnie w kontekście tego, kim jest Bóg, tak? Jak Boga należy, czy można u Izajasza zrozumieć. Dlaczego to jest takie ważne, drodzy Państwo? Również dlatego, że... Ja wyprzedzam, w tej chwili bardzo wyprzedzam to te nasze wykłady. Bo zobaczcie, drodzy Państwo, że w którymś momencie ten Mesjasz zaczyna być, jakby odchodzić na drugi plan i zaczyna być w tych ludziach, gdzieś tam w okolicach Daniela właśnie, później Zachariasza, zaczyna być wezwanie... Do tego, żeby to sam Bóg wszedł na ziemię. Żeby Bóg pojawił się na ziemi. Bo Mesjasza już nie staje. Mesjasz już nie, nie wypełni swojej, swojej roli. Tak? Przy czym trafi to, co ja teraz powiedziałem, to przeskoczyłem no, 500 lat do przodu. tak, Mniej więcej. No, trochę może mniej. Tak? My jesteśmy... Do, do tego jakby dążymy, drodzy Państwo. Że, że ten pomysł na to, że tego Boga nie ma zaczyna tym ludziom doskwierać. I oni mówią, to jak my rozwiążemy nasze problemy? Panie Boże, to chyba tylko Ty możesz przyjść, tak? Ale to jeszcze będziemy przy Danielu, przy Zachariaszu, będziemy o tym mówili. Jeszcze do tego dojdziemy, prawda? Do, te, do takiego właśnie spojrzenia tutaj na, na, na Boga. I oczywiście my rozumiemy, że, że w tym kontekście yy, yy, wcielenie Jezusa, przyjście Jezusa na ziemię jest no, absolutnie zrozumiałe, tak? I absolutnie można powiedzieć, że cały Stary Testament w tym kontekście jest czymś, co jest przygotowaniem ewangelijnym, prawda? preparacją ewangelika, tak? Właśnie dlatego to rozumiemy. I Jezus chodząc w świat, jakby spełnia te, odpowiada na te e, potrzeby człowieka, tak? No tak już wszystko to jest zrobione, że, że Panie Złomu, musisz przyjść, no. No, Panie Boże, musisz przyjść, tak? Ale do tego jeszcze dojdziemy. To jeszcze jest przed nami. To jeszcze... E, e... Nie wiem, czy na następnym spotkaniu, ale na pewno jak już dojdziemy do, do, do, do tej sprawy. Um, więc mamy Izajasza. Bóg wielki, Bóg mocny, Bóg, któremu można ufać. Bóg, który się troszczy o człowieka, posyła proroków, posyła Izajasza. Bóg, który yy, chce założyć królestwo swoje na ziemi tym, który będzie zapoczątkuje to królestwo, który poprowadzi to królestwo jest Mesjasz oczywiście, że ciągle mamy tak jak w pozostałych proroków ciągle drodzy Państwo mamy walkę z bogami obcymi, walkę z tymi bogami Kanaanu i tutaj mamy, u każdego zresztą z proroków mamy taki, taką sekcję właśnie tej, tej, tej walki pokazujące, że ci bogowie są po prostu, no, nic nie widzą, nic nie słyszą, trzeba ich nawet nosić. Dlaczego? Bo są ze złota, srebra, drewna, kamienia, metalu, prawda? Oni są niczym, tak? To są puste bałwany. Proszę bardzo. Czyli jakby mamy też te, ten, tę krytykę u Izajasza i innych proroków, też krytykę od tych bogów, prawda? Tych innych bogów. Ale yy, zwracam również zwrócić, zwrócić uwagę na to, że yy, Izajasz stawia przed tymi ludźmi, do których jest posłany, stawia yy, yy, jakby pytanie w jakiego ty Boga wierzysz, tak? to jest prowokacja. E, w, jako ilustrację przytoczę to, co się działo z e, królem e, Achazem, tak? Mianowicie, pamiętacie, drodzy Państwo, jest wojna, tak. Achaz szykuje miasto do obrony. I staje przed nim Izajasz ze swoim synkiem Szaaria Szub, i mówi, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Tak? I y, co to jest? To jest wezwanie do tego, żeby y, Achas odpowiedział sobie na pytanie, w jakiego ty Boga wierzysz? W którego ty Boga wierzysz? Przy czym to nie jest pytanie o sens życia, tak jakbyśmy dzisiaj to rozumieli. To jest pytanie, drodzy Państwo, bardzo wpisane w ówczesną kulturę, tak? Dlaczego? Bo Bóg jest królem, tak? I On ma swój pałac. Gdzie? W świątyni, tak? W związku z tym, jak Bóg jest królem, ma swój pałac, w świątyni, to teraz jako król powinien y, walczyć y, no, o, swoje, o swoje terytorium, tak? I dlaczego Achas tak to miasto no, przygotowuje do obrony? Tak, dlatego, że ci bogowie, którzy są właśnie władcami, no, z punktu widzenia izraelskiego nic nie widzą, nic nie słyszą, bo są z drewna, metalu, kamienia i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, tak? I dlatego Ahaz musi zabezpieczyć miasto, tak? Czyli okazuje się, że Bóg nie jest mocny. Ten Bóg Kanaanu, tak? Ci bogowie Kanaanu, oni nie są mocni. Oni nie mają siły. I człowiek musi no, wziąć się do roboty, tak? A Izajasz mówi, uwierzcie Bogu. No nie, nie będę wierzył. Tak, tutaj, ten, pamiętacie ten achas, tak, tak wymiguje, prawda? Ale to jest y, stwierdzenie właściwe dla tamtych ludzi. No, no ja czczę Boga, ja, ale wiesz, ja zrobię swoje, tak? Najważniejsza sprawa to jest dobra konnica, prawda? Mocne mury i tak dalej. Ja oczywiście wierzę w Boga, tak? Ja wierzę w Boga, tak? To, to jest taki sposób myślenia, tak? I co mu na to mówi Izajasz? Otóż pan sam da ci znak. Oto panna pocznie i porodzi syna, tak? Czy ta młoda e, kobieta, prawdopodobnie żona Achaza, pocznie i porodzi syna, tak? Czy poczęła i już, już porodziła, prawda? O właśnie rodzi. I właśnie, e, tak ja sobie to wyobrażam, że właśnie w tym momencie, kiedy Izajasz to powiedział, właśnie przyleciał posłaniec, słuchaj, Achazie masz syna. Oczywiście ja tu trochę naginam fakty, czy tego nie ma w Piśmie Świętym, czy nie ma takiego hollywoodzkiego, prawda, takiej hollywoodzkie sceny. Nie, nie ma, oczywiście. Ale po co ja to robię? że Państwu pokazać znowu znak historii, tak? Otóż w tym momencie ten Achas i ci ludzie stają wobec interwencji Pana Boga. Ten chłopak, który się rodzi, to, że On się rodzi, jest interwencją Pana Boga to kto tu jest tak naprawdę mocny? Tak? Kto tu jest w takim razie mocny? Ci bogowie, których trzeba nosić? Czy Bóg, który kieruje rzeczywistością? On wie, że Achaz będzie miał syna. I właśnie w tym momencie się rodzi. Tak? I ten Bóg jest na tyle mocny, że mówi e, może powiedzieć przez Izajasza uwierzcie mi, nic się nie stanie miastu. No i rzeczywiście nic się z miastu nie staje, prawda? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, że jesteśmy w sytuacji, w której Izraelici doświadczają doświadczają Bożego, czy znaczy, aha, przede wszystkim, prawda? Ale doświadczają Bożej, Bożej obecności, Bożej mocy. Oni doświadczają Boga. Po prostu dzieje się coś, czego nie potrafią zinterpretować. Ale Izajasz wcześniej mówi, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Więc uwierzcie. Ale można powiedzieć człowiekowi, uwierz tylko temu, kto ma możliwość uwierzenia lub nieuwierzenia, Prawda? Zobaczcie, drodzy Państwo, znowuż, kim jest człowiek w tym momencie. To jest ktoś, kto może wierzyć. Ktoś, kto może działać. Może podejmować decyzje może Bogu powiedzieć, a ja nie chcę w Ciebie wierzyć. Zaraz, to kim jest ten człowiek, jeżeli Bogu może powiedzieć, a ja nie chcę w Ciebie wierzyć? Kim jest dla tego Boga człowiek? Albo kim jest dla Boga, kim jest Bóg dla człowieka? Zobaczcie, drodzy Państwo, że wchodzimy w rzeczywistość i właśnie procy nas to pchają, tak? W rzeczywistość, która nakazuje Izraelitom Myśleć, zastanawiać się, analizować, a nie tylko czołem do ziemi, prawda, składać ofiary, prawda, tutaj. Zobaczcie, że, ten człowiek, że Bóg żąda od człowieka myślenia. Człowieku, myśl. To znaczy, jesteś kimś, kto może myśleć. Jesteś kimś, kto jest w stanie mieć władzę, którą ma Bóg. Możesz wybierać. Tak lub tak. Bo to już od ciebie zależy. I, drodzy Państwo, i to myślę, że jest bardzo taki no, ważny ważny moment, bo, bo z tego wynika, że człowiek może popełnić grzech polegający na tym, że może nie chcieć Boga, tak? Nie grzech polegający na tym, że pokazałem język, albo że nie wiem, e, złożyłem nie taką ofiarę, którą e, przepisuje mi dane prawo, tak? Zobaczcie, drodzy państwo, że ten człowiek może mieć grzech, które są w nim, tak? Wewnątrz niego, tak? W jego myśleniu, w jego decyzjach. Ten człowiek może być moralny. Może nie musi, znaczy no, jest wolny, prawda? Może być niemoralny, ale to już jest, zobaczcie, jaka, jakie wierzyny człowieka w stosunku do tego, w jaki sposób mamy go na przykład właśnie pokazanego w Gilgameszu, tak? Czy w Enumaelisz, czy w innych tych eposach babilońskich. Zobaczcie, więc, drodzy Państwo, że jesteśmy prowadzeni przez proroków, prowadzeni do myślenia. tak? Jeszcze raz to powtórzę. Jeszcze nie raz będę powtarzał. prowadzeni do myślenia. Do tego, żeby zadawać pytania. Możesz zadać pytanie i możesz postępować zgodnie z tym pytaniem. Błędne postępowanie ci się nie opłaca, ale ty możesz to zrobić. To jest zupełnie co innego niż to, co znajduje się w w religiach ościennych. Zupełnie coś innego. Współczesnym Izajaszowi jest y, Michał. Pamiętacie Państwo Michałasza, prawda? E, Michał y, jest zależny od, y, jest zależny od y, Izajasza więc w związku z tym nie posuwa nam za bardzo yy, sprawy do przodu, więc może go zostawmy. Tak? Nie dlatego, żebyśmy po macoszemu tego proka yy, traktowali, tylko dlatego, że po prostu no, ściągał od Izajasza. No, no, po prostu ściągał, no po prostu ściągał. I dlatego no, myślę, że nie ma co tam jeszcze raz wałkować tego, co on tam yy, pokazuje. Dobrze, to idźmy dalej. Mamy, drodzy Państwo, teraz tych proroków VII wieku. Proroków, którzy są prorokami czasu asyryjskiego i są prorokami, myślę o Sofoniaszu, myślę o Habakuku, myślę o Nachumie. Tak? To, to ci prorocy, tak to, to ci prorocy tutaj. Jaki obraz Boga oni nam przedstawiają? No, najbardziej dla mnie taki tutaj no, oddziałujący, znaczy, pokazujący mi do myślenia dużo, to jest próg Habakuk. Prog Habakuk, który pokazuje nam już sytuację Izraelitów troszkę później niż Izajasz. Tak? I ten, że prorok Habakuk zaczyna być człowiekiem, czy staje się człowiekiem, który właśnie zaczyna Panu Bogu zadawać niewygodne pytania. Tak? E, niewygodne to znaczy pytania, które nie są podyktowane e, tą czołobitnością, tak? tylko są podyktowane tym, że człowiek pyta o sens. I Habakuk pyta, Panie Boże, dlaczego jest cierpienie? Dlaczego jest zło? Tak? To pytanie, to pytanie mogło być zadane tylko w ten czas, kiedy zrozumiemy Boga jako kogoś, kogo można pytać. Tak? No bo nie ma sensu pytanie, jeżeli i tak nie otrzymał no, odpowiedzi. Prawda? I w związku z tym zobaczcie, drodzy Państwo, że to pytanie jest już pokazaniem, jaki jest Bóg. Zresztą Amos, jaki Amos? E, Habakuk w trzecim rozdziale swojej księgi, trzecim, drugim chyba, tak? Znaczy chodzi mi o ten hymn. To jest drugi rozdział, czy trzeci? Trzeci, trzeci, jednak trzeci. Dobrze. E, trzeci. W trzecim rozdziale pokazuje, jaki jest Bóg, tak? Pokazuje Bóg, który, Boga, który jest bardzo mocny. On to jest tak jak, jak Baal trochę, prawda? Czy może lepiej niż Baal, bo też jest Bogiem burzy, tak? Ale ten, ten Bóg, który przychodzi, po co on przychodzi? Po to, żeby mnie uratować. I ja będę mu wierzył. Bóg któremu, ja, Bóg, któremu ja mogę zaufać. Tak? I w drugim rozdziale, drodzy Państwo, yy, yy, mowa jest tam, odpowiedź na to pytanie Habakuka, to drugie pytanie, że, no. że no, no, skąd jest zło? Jak tu z tym złem sobie radzić? Jaki ma sens dobre życie? A ten mówi, znaczy Pan Bóg odpowiada na to pytanie, odpowiada w ten sposób, że no mój Sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierności. Tak? Dzięki swojej wierności. Jeżeli będziesz wierny mi, to to będzie żył. I um, no ta kategoria, drodzy Państwo, wierności jest kategorią, um, w której mamy, znaczy jeżeli mówimy o jakiejś wierności, to musimy mówić o dwóch osobach, tak? O dwóch osobach równorzędnych, tak? Czyli można by powiedzieć, że dochodzimy przy Habakuku do obserwacji, w której Bóg pokazuje siebie jako partnera człowieka. Jako kogoś, komu ten kto jest wierny temu człowiekowi a człowiek ma być jemu wierny tak? oczywiście z zachowaniem tej, tej wielkości Pana Boga tego, tej mocy Pana Boga tej nieziemskości Pana Boga tak? ale to jest ktoś, komu można zawierzyć ktoś, kto odpowiada na moje pytania ktoś, kto nie jest jakoś zajęty swoimi sprawami Przypominam to, co już mu mówili na poprzednim naszym spotkaniu, jak to Eliasz szydził z tych proroków Baala, które tam na górze Karmel składali ofiarę. Mówi wołajcie głośniej, może on śpi, a może udał się w drogę, tak? Tu, zobaczcie Państwo, jak, jakbyśmy to wzięli i, i to, co jest ucha Abakuka, to jest zupełnie inny obraz Boga. Bóg, który jest partnerem tak? do rozmowy, z zachowaniem gradacji pewnej, tak? ale, ale partnerem do rozmowy. I ten Bóg przychodzi do człowieka i nie tylko nadaje mu sens, nie tylko rozmawia z nim, ale to jest ktoś, kto interweniuje na korzyść tego człowieka. Patrz na hum. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy, że u tego Nachuma, to nie wiemy, czy on napisał już po upadku swoją księgę, po upadku Niniwy, czy przed upadkiem Niniwy. Tego nie wiemy, tak? Ale w swojej księdze pokazuje upadek Niniwy. Jakbyśmy na to jest nie spojrzeli. Czy tak, czy tak. Ten Bóg jest tym, który rządzi historią. To On jest mścicielem Izraela. To On jest sędzią sprawiedliwym. Jeżeli Asyria była takim narodem, który wywarł yy, wielki ucisk na, na Izraelitów, to Bóg jest tym, który upomina się za swoimi ludźmi. Fajne sformułowanie, co? Myśmy do niego do tego sformułowania tak bardzo ładnie przygo, przyzwyczailiśmy. Bóg się upomina za swoimi ludźmi. Bóg się nie upomina o swoją chwałę, on się upomina za swoimi ludźmi. Zwróćcie na to, drodzy Państwo, uwagę. To jest, to jest bardzo ważna bardzo ważny element w charakterystyce jachwę w stosunku do tych bogów obcych. No bo ci bogowie obcy ponieważ siebie kochali to w ten czas opowiadali się za jakimś człowiekiem który im ewentualnie zostawił dużą łapówkę, prawda, albo tam coś im zrobił, prawda albo, prawda, jakoś tam czcił ich, tak. Natomiast to nie jest tak, że ten ci bogowie obcych krain byli tymi, którzy przychodzili do człowieka tak? i tego człowieka zależało tym, tym bogom na tym człowieku. A Jachwy zależy. I dlatego mówi przez e, Nahuma o tym, że, że właśnie będzie, będzie sąd, będzie e, e, możliwość e, zakończenia tego ucisku spowodowanego przez aserię. I rzeczywiście to się dzieje, tak? I znowuż Izraelici, zobaczcie Państwo, znowuż doświadczają czegoś, o czym mówili im prorocy, tak? Prorok powiedział i to się stało. Stąd być może my tak mówimy czasem, że prorocy przepowiadają przyszłość. Ale to jest akurat najmniej istotna w tym sprawa, bo to jest skutek. Tak? Znaczy, to jest jakaś tam konsekwencja. Natomiast najważniejsze jest to, żeby człowiek doświadczył, żeby ten człowiek doświadczył mocy Boga. Więc żeby mógł doświadczyć, najpierw musi pójść prorok, który powie słuchaj, to będzie tak i tak. No i stało się tak i tak. I ten sąd, drodzy Państwo, to jest także sąd u proroka Sofoniasza. Tak? Tam też jest pokazany właśnie ten, ten yy, sąd Pana Boga. Ale kto będzie sędzią? Izrael będzie sędzią. Tak? Dlaczego Izrael będzie sędzią? Dlaczego Izrael będzie pierwszym wśród narodów? Bo Panu Bogu na nim zależy. Tak? To jest też podkreślenie to. Pan, dla Pana Boga Izrael jest ważny. W takim razie zobaczcie, że znowu jest tutaj pokazana, podkreślona ta relacja między Bogiem a człowiekiem. Relacja jakiegoś właśnie partnerstwa, jakiegoś, jakiejś bliskości, jakiegoś e, działania, które, które jest tutaj no, no, takie pozwalające człowiekowi na to, żeby być rzeczywiście, zastanawiać się nad tym, czy ja nie jestem blisko Boga, czy, czy to nie jest tak, że ten Bóg jest kimś dla mnie bliskim. aha. No dobrze, pojawia się na, następny prorok, Jeremiasz, ale ponieważ, drodzy Państwo, ten prorok Jeremiasz jest prorokiem, który no, jest bardzo ważny dla naszych rozważań, a dokładnie historia, która w jego czasach się dzieje. Pozwólcie, że my teraz już nie, nie rozpoczniemy Jeremiasza, no bo mam jeszcze 11 minut do, do 9, więc to, to niewiele czasu jest. A tu trzeba trochę porozmawiać o Jeremiaszu, bo to, to jest jednak ważna, ważna postać. Drodzy Państwo, pozwólcie, że na razie zakończę tutaj, to w tym miejscu się zatrzymam, bo po prostu no, chodzi mi o to, żeby całość tamtego była, tej wielkiej trójki, Jeremiasz, Ezechiel, Deutero żeby to było pokazane jakoś. Chcę Wam tylko, drodzy Państwo, pokazać, tu kropka, tak, kropka. Tylko zwracam Waszą uwagę, że to, co ja powiedziałem, to jest nauczanie tych proroków, tak, a teraz weźmy sobie księgi y, Samuela i księgi królewskie, czy ekspost księgi Kronik, napisane ex Post, księgi Kronik i zobaczmy, jak Izraelici pracowali, jak Izraelici y, y, żyli, tak? Jakim było bardzo trudno zostawić te rozumienie tych bogów, jak rozumieli je, y, ty, tych bogów rozumieli ci, ci ludzie, którzy byli w okolicy, tak? żebyśmy też tego nie, nie zgubili tak? znaczy, Izraelici ciągle rozumieli Boga jako Jachwę jako Króla tak? jako tego, który ma swoją stolicę tego, który musi teraz walczyć o siebie tak? No. więc zwracam Państwu na to uwagę, żebyśmy od razu też mieli taki punkt odniesienia to jeszcze nie jest Izrael, który jest Izraelem monoteistycznym jeszcze nie jeszcze nie. Jeszcze nie ten moment. Jesteśmy już w VI wieku, tak? ale to jeszcze nie ten moment, żeby oni powiedzieli, że jest jeden Bóg. Nie ma czegoś takiego. Tak? No dobrze, to pozwólcie, drodzy Państwo, zakończymy tutaj na, na, na tym yy, naszym działaniu. Dobrze, jakieś pytanka? Ile osób przesłyszało? 50? 100? Przenióż się, powiedzmy, dostrzec sąsiedni wioski, no, a Izrael wielki. Więc jak się ta nauka e, prorocka, proroków e, no, miała szansę rozprzestrzec? E, no. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Przy czym... Właśnie, chciałem zrobić, nie było internetu, radia, komórek i tak dalej, tak dalej. Jak mówił, przekazywano informacje? Jedna pani, drugiej pani. To było najlepszy sposób. I w tym momencie tak właśnie w ten sposób przekazywano to. Przecież my widzimy, ja na to nie zwracam uwagi, bo to jakby to jest poboczna rzecz, ale zobaczcie, drodzy Państwo, że od samego początku istnieją jakieś, nie wiem, szkoły prorockie, jakieś uczniowie proroków, prawda? Ktoś to idzie razem z tymi prorokami. Oni to zapisują, ale zapisują to, co prorok powiedział, ale także ta rozprzestrzenia się, taka tradycja ustna. Kontakty handlowe były tam duże, tak? To jesteśmy na Marszałkowskiej, tak? To jest Izrael, to jest taka Marszałkowska, tak? To znaczy po prostu no, w jedną stronę idą karawany, w drugą stronę, bo inaczej nie mogą, tak? I to jest um, jakby mechanizm, tak? mechanizm tego, w jaki sposób ten czas ta, ta informacja się rozprzestrzeniała. Czyli jeżeli prorok wyszedł na ulicę, wysłuchało to 10 osób, to na pewno wysłuchali go wszyscy w Izraelu. Wcześniej czy później, prawda? No bo to musiała do nich dotrzeć ta informacja. Natomiast oni wiedzieli o tym, tak? Znaczy to do nich dochodziło. A potem populacja tamta nie była duża. No to, to nie było takie miasto jak Warszawa dzisiaj, tak? Są większe miasta niż Warszawa, żeby nie było. Więc to, to dało radę w ten czas, ówczesnych, przy ówczesnych sposobach komunikacji, dało radę, żeby, żeby ten prorok coś tam coś tam zrobił, powiedział. No. O. Jeszcze coś? Dobra, dziękuję. Podziękuję panu Józefowi za ten czas. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.